Ewangelia według Łukasza, rozdział 5. Gdy był on nad jeziorem Genezaret, a ludzie cisnęli się do niego, aby słuchać Słowa Bożego, zobaczył dwie łodzie nad jeziorem. Rybacy wyszli z nich i pukali sieci. Gdy wstąpił do jednej z tych łodzi, która należała do Szymona, Prosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, powiedział do Szymona. Wypłyń na głębię i zapuśćcie swoje sieci na połów. Czym on odpowiedział mu Mistrzu, całą noc pracując nic nie złowiliśmy na słowo Twoje zapuszczę sieć. Gdy to uczynili, zagarnęli bardzo dużo ryb, także ich sieć się rwała. Skinęli na współtowarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby im przyszli na pomoc przybyli i napełnili obie łodzie, aż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc – Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Z powodu połowu ryb, które złapali, zdumienie ogarnęło Jego i wszystkich, którzy byli z Nim, również Jakuba i Jana synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Powiedział Jezus do Szymona, nie bój się, od teraz będziesz łowić ludzi. Gdy wyciągnęli łodzie na brzeg, opuścili wszystko i poszli za nim. Stało się, gdy był w jednym mieście, że oto był tam mężczyzna cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, padł na twarz i prosił go, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wyciągnął Jezus rękę i dotknął się go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast ustąpił z niego trąd. On nakazał mu, aby tego nikomu nie opowiadał, ale powiedział idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie, jak rozkazał Mojżesz na świadectwo dla nich. Rozchodziło się tym więcej słowo o nim. Schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i być przez niego uzdrowionymi z ich chorób. Odchodził on na pustynię i się modlił. Stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy przybyli ze wszystkich miasteczek Galilei i Judy i z Jerozolimy, że moc Pana była obecna, aby on uzdrawiał. Oto ludzie nieśli na łożu sparaliżowanego człowieka. Usiłowali go wnieść i położyć przed nim. Gdy z powodu tłumu nie znaleźli sposobu, jak mogliby go wnieść, weszli na taras. Następnie przez dach spuścili go złożem na środek. Przed Jezusa.